Odcinek XII. Dlatego zawsze trzeźwy Churchill, obierając kurs nowy, świadom był także możliwych niebezpieczeństw. Czy Stalin nie wyciągnie wniosków z poprzedniej taktyki Londynu? Czy nie zrewanżuje się na swój sposób? Szczególnie po nadejściu bliższych informacji o rozmiarach niemieckich klęsk, Londyn po raz drugi rozpoczął iście gorączkową działalność dla zjednania sobie Stalina i odwrócenia ewentualnych skutków gry podwójnej. Obawiając się zawarcia przez Moskwę osobnego pokoju z Berlinem, Churchill uruchomił wówczas cały swój geniusz. Pomoc wojenna i żywnościowa, zresztą głównie amerykańska, zaczyna znowu płynąć, a o jakimkolwiek sprzeciwianiu się polityce Stalina w ogóle już mowy nie było. Paradoksalne, że to właśnie generał Sikorski zapłacić musiał raz jeszcze za to wszystko, co mu przyobiecywali Churchill, książę Kentu, król i Roosevelt, a co nie mogło już być dotrzymane. Zapłacił też w ogóle za politykę Churchilla, za jego wieczne knowanie pokrywane świetną aktorską grą, nawet łzami, kiedy były potrzebne i za niemożliwość otwarcia żądanego przez Związek Radziecki drugiego frontu i za angielskie nadzieje sekretnie pokładane w generałach Wehrmachtu. Powstała więc teraz sytuacja dla Churchilla wygodna. Przecież jeśli Anglosasi zobowiązali się w roku 1940 popierać rząd polski, to z warunkiem, że Polacy pojednają się z Rosjanami. Skoro te stosunki uległy w roku 1943 pogorszeniu i zerwanie ich niejako zawisło w powietrzu, zmniejsza się też możliwość dalszego orędownictwa, a i obowiązek pomocy właściwie odpada. W kwietniu 1943 roku zerwanie polsko-radzieckich stosunków stało się faktem. Churchill, który bardzo zręcznie wyimpasował na swój użytek polską armię wschodnią ze Związku Radzieckiego, obarczy całą winą za to samych Polaków, a więc i rząd generała Sikorskiego. Tylko jakaś biała księga o całej sprawie mogłaby rzecz naświetlić zgodnie z prawdą. W księdze takiej miejsce główne musiałyby zająć dokumenty znajdujące się w rękach generała Sikorskiego, a ściślej w jego wodoszczelnej i ognioodpornej tece z najbardziej ważnymi treściami. Churchill osądził, że nie warto zawracać sobie Polakami głowy, tym bardziej, że i namiętności pośród nich rosną, gotowe są nawet wykipieć. Najlepiej zaczekać, nie mieszać się. Skrzyżowawszy ręce na piersiach, powiedzieć sobie, niech się dzieje wola nieba. Jednakże do nowej projektowanej podróży generała do Moskwy dopuścić raczej nie należy. Tak sobie wyobrażam wielkiego taktyka Churchilla w jego stosunku do w gruncie rzeczy drobnej dla niego sprawy polskiej. Trochę tego sumienia miewają jednakże nawet politycy, bo Churchill dość długo przekonywał córkę generała, aby zaniechała towarzyszenia ojców jego już postanowionej podróży lotniczej na wschód. Byłem w domu generała, kiedy Churchill telefonicznie perswadował to pani Zofii, a do podróży tej dojść musiało z wielu względów. W dniach od 14 do 24 stycznia konferowali w Casablance w północnej Afryce prezydent Roosevelt i premier Churchill z ich sztabami, ale bez uzgodnień z Sikorskim. A przecież oprócz planu dalszych operacji obaj anglosascy mężowie stanu dyskutowali stosunek i taktykę wobec Związku Radzieckiego. Wbrew przypuszczeniom, ba nawet pewności, front niemiecko-rosyjski nie ustalił się gdzieś w głębi Związku Radzieckiego, lecz szybko posuwał się na zachód. Dynamizm Armii Czerwonej ujawnił się z całą siłą. Autorytet Związku Radzieckiego rósł jak na drożdżach. Osłabł dynamizm Churchilla w zakresie popierania tych tez, w których dotychczas sam Churchill tak Sikorskiego umacniał. O głębokich przemianach duchowych Churchilla generał Sikorski długo nic nie wie, bo premier brytyjski udał się tymczasem w podróż do Egiptu, Turcji, na Cypr i na front algierski, powracając do Londynu dopiero dnia 7 lutego i nie szukając kontaktów z polskim premierem. Skłonność do nowych dróg taktyki brytyjskiej zdradza powoli minister Eden. Sikorski wystartował do walki dyplomatycznej w towarzystwie, a kończyć ją musiał samotnie. A na dobitkę Sikorski już kilka razy wypowiedział się na temat koordynacji ruchów podziemnych i partyzantek w całej Europie. Dla Londynu ruchy te były straszakiem. W Gwieździe Sikorskiego pisałem Do ostatniej chwili Churchill i Eden upewniali generała Sikorskiego, że nie dopuszczą do poważniejszych zmian granic polskich na wschodzie. Teraz, po rozpoczęciu przez armię czerwoną potężnej i pomyślnej ofensywy, kierownicy polityki brytyjskiej opowiadają się za tezami radzieckimi jako jedynie słusznymi. Jednocześnie... Liczni konserwatywni działacze, politycy i oficerowie brytyjscy z całej siły upewniają w rozmowach prywatnych londyńską Polonię, że polityka Churchilla i Idena wymaga obecnie gestów wobec Rosji, że nie są oni szczerzy w stosunku do Rosji i że Polacy mogą na pewno na nich liczyć w czasie późniejszym. Wszystko to pachnie brzydko. Brytyjskie pośrednictwo w uregulowaniu stosunków polsko-radzieckich nabiera w istocie charakteru gry podwójnej, zmierzającej najpierw do zaspokojenia żądań Rosji, a następnie podszczuwania na nią Polaków. Sikorski nie był jeszcze zgrany całkowicie, ale na nieszczęście posługiwał się aparatem, na który sam nawet nie mógł liczyć. Miał dyplomatów, ale często o wątpliwej dyskrecji. Posiadał sztaby, ale opanowane przez politycznych niełuków i wsteczników. Prócz tego zaś musiał współpracować z Churchillem i innymi przedstawicielami dyplomacji przyzwyczajonej od wieków do poświęcania nie tylko obcych partnerów, ale i własnych generałów. I nie miał Sikorski poparcia dyplomacji radzieckiej już od chwili wyjścia wojsk polskich ze Związku Radzieckiego. A poparcie takie nie było do pogardzenia, chociażby w sprawie przyszłych granic polskich na zachodzie, nie mówiąc już o uzgodnieniu zasad, na jakich ma być rekonstruowana Europa. Z małego orszaku ostatnich królów Europy pociechy wielkiej trudno się było spodziewać a poparcie Anglików dla ustalenia granic zachodnich na Odrze i Nysie było mało prawdopodobne. W obliczu takich trudności był więc generał Sikorski raczej osamotniony. Działał indywidualnie jak solista, któremu w krytycznym momencie grozi zamilknięcie orkiestry i dezercja dyrygenta. Jedynie pewne oparcie posiadał w opinii kraju. Ale należy również wątpić, czy kraj przyjąłby po wojnie i tolerował winowajców klęski wrześniowej, którym Sikorski dał tak serdecznie i nieopatrznie szansę do zrehabilitowania się służbą poza krajem w Anglii i w Szkocji. W 1943 roku, kiedy Sikorski zaczął odczuwać niebezpieczeństwo osamotnienia w polityce międzynarodowej, był on już, może nie zdając sobie z tego sprawy, niemal zupełnie osaczony przez nieprzyjaciół swoich na terenie polskich sił zbrojnych. Nieliczni, lojalni lub oddani naczelnemu wodzowi wyżsi oficerowie nie byli w stanie dopilnować, aby rozkazy i zarządzenia Sikorskiego były wykonywane należycie, w terminie i zgodnie z intencją. Realizowano tylko te plany i projekty, które były podyktowane przez tajne ośrodki dyspozycyjne, działające oczywiście poza Sikorskim. Rzecz jasna masy żołnierskie żadnego udziału w tym nie miały. Tymczasem polityka brytyjska coraz wyraźniej dążyła do włączenia także i sprawy polskiej w złożony mechanizm interesów wyłącznie imperialnych. W pewnej chwili Rozbieżność celów generała Sikorskiego z polityką brytyjską miała ukazać się w całej wyrazistości, ale na razie na postulat silnej Polski w Londynie nie reagowano. Natomiast o Polsce demokratycznej i silnej nieraz jeden wypowiadała się Moskwa. Po zerwaniu stosunków polsko-radzieckich Należało za wszelką cenę odbudować je, prócz tego sprawdzić, czy można liczyć na lojalność masy żołnierskiej na wschodzie. Jeżeli chodzi o zerwanie stosunków ze Związkiem Radzieckim, to generał Sikorski wielokrotnie ostrzegał sprzymierzonych przed niemieckimi intrygami mającymi na celu sianie niezgody w obozie narodów walczących o wolność i demokrację. Tak na przykład w przemówieniu z 27 stycznia 1943 roku Sikorski wyraził wobec zgromadzonych dziennikarzy swoje przekonanie, że przywódcy hitlerowscy mają obecnie nadzieję na uzyskanie pokoju kompromisowego. Aby osiągnąć taki pokój, Hitler dokona wszelkich możliwych wysiłków dla uratowania swej skóry, tak jak uczynił to Fryderyk Wielki, który ongiś rozbił jedność koalicji. Zdaniem Sikorskiego Hitler dążyć będzie do wygrania wojny w sposób podobny. Zamknie się on w swojej fortecy na kontynencie Europy i będzie usiłował straszyć Europę widmem bolszewizmu. Na obiedzie wydanym 2 marca przez Inter-Allied Friendships Committee Międzysojuszniczy Komitet Przyjaźni, generał Sikorski poświęcił tej sprawie spory ustęp swojego długiego przemówienia. Propaganda niemiecka ma nadzieję wbić klin między sojuszników i w ten sposób zapewnić Niemcom pokój kompromisowy, mówił Sikorski. Wobec tego jedność z przymierzonych jest absolutnie niezbędna. Przewidywania Sikorskiego co do użycia przez Niemców jakichś środków mających doprowadzić do niezgody sojuszników na swój sposób podzielał podróżujący przez miasta amerykański minister Eden. Dawał on parokrotnie wyraz niepokoju o harmonię państw sprzymierzonych. O niemieckich metodach stosowania szantażu i oszustw w polityce międzynarodowej Wspominał również między innymi w swoim artykule z dnia 28 marca i Zwiestia, i Krasnaja Zwiezda, przewodniczący Rady Najwyższej Związku Radzieckiego Kalinin. Warto jeszcze podkreślić, że przemówienie Sikorskiego z 30 marca również zaczynało się od wyrażenia troski o dalszą solidarność aliantów po zakończeniu walk w Tunisie. Solidarność ta mogłaby znaleźć wyraz w skierowaniu sprzymierzonych sił lotniczych na front rosyjski dla wzięcia udziału w zbliżających się tam wielkich bitwach, przed którymi obie strony gromadzą wszystkie rezerwy, proponował polski naczelny wódz. Była to wyraźna aluzja do możliwości powrotu polskiego na front wschodni, co zresztą sam generalowi zaproponowałem jeszcze jesienią w 1942 roku, w analogii do francuskich dionów myśliwskich, które już walczyły w Związku Radzieckim. W Gwieździe Sikorskiego pisałem Z paru rozmów odbytych z generałem Sikorskim również wyniosłem przekonanie, że generał obawia się dla Polski takiego obrotu sprawy, w wyniku którego kraj nasz stałby się terenem zwalczających się wpływów nieufających sobie dwóch mocarstw – Związku Radzieckiego i Wielkiej Brytanii. Mogłoby dojść do tego, sądził generał, gdyby przebieg wojny i konferencji pokojowej nie zespolił wielkich mocarstw w solidarności i przyjaźni. Po usunięciu sporów i nieporozumień polsko-radzieckich Sikorski planował dla Polski rolę pomostu między obu mocarstwami, będąc pod tym względem w całkowitej harmonii z wyrażającym takie same dążenia prezydentem Czechosłowacji Beneszem. Niepokój Sikorskiego był całkiem uzasadniony, bo nawet w najtrudniejszych okresach wojny Trudno było nie wyczuć i nie widzieć tej rezerwy pomiędzy sprzymierzonymi mocarstwami. Zapytany przez generała, co sądzę w tej materii, odpowiedziałem, że będzie znacznie łatwiej o zlagodzenie przeciwangielskich nastrojów w społeczeństwie radzieckim niż o kardynalną zmianę brytyjskiej polityki imperialnej. Tak więc polityka Sikorskiego wobec Związku Radzieckiego wyrażała się na wiosnę 1943 roku w tym, aby Polska jak najmniej ustąpiła terenowo na wschodzie oraz jak najwięcej zyskała na zachodzie. Przy tym generalowi szczególnie zależało na portach i długim wybrzeżu morskim. Po osiągnięciu tych wyników Generał Sikorski spodziewał się odegrać wielką rolę w zbudowaniu zaufania między mocarstwami i przysłużyć się w konsekwencji sprawie trwałego pokoju na świecie. W mojej, być może subiektywnej ocenie postawy Sikorskiego wobec Związku Radzieckiego nie mieściły się żadne akty nieprzyjazne, wojenne lub dyplomatyczne. Uważałem generała za bardzo szczerego zwolennika dobrych stosunków polsko-radzieckich, które, jak mawiał, muszą być osiągnięte stopniowo przez długą, realną i lojalną współpracę. Te właśnie przekonania Sikorskiego doprowadzały do furii licznych zwolenników permanentnej wojny z naszym wschodnim sąsiadem, Ideologów nieustannej masakry polsko-radzieckiej na przestrzeniach między Bugiem, a Dnieprem i Dźwiną. Najbardziej pracowite dni tego okresu rozpoczęły się zaraz po zerwaniu przez rząd radziecki stosunków z rządem generała Sikorskiego. 27 kwietnia odbyło się posiedzenie Rady Ministrów, po czym generał Sikorski konferował z Churchillem i Edenem. Po tej konferencji, dnia następnego, generał Sikorski ponownie omawiał wytworzoną sytuację, kolejno z Idenem i Churchillem. Wyniki tych rozmów zakomunikowane były prezydentowi i radzie ministrów. 29 kwietnia naczelny wódz zwołał w hotelu Rubens, londyńskiej siedzibie rządu emigracyjnego, Wielką odprawę wyższych oficerów polskich sił zbrojnych, omawiając sytuację polityczną i wyrażając przekonanie, że musi dojść do ponownego nawiązania przerwanych stosunków ze Związkiem Radzieckim. Motywował to generał zarówno względami geopolitycznymi, jak i zasadniczą zbieżnością interesów Polski i Związku Radzieckiego. Postawa generała Sikorskiego wobec konfliktu była beznamiętna i spokojna. Obecność Sikorskiego na odprawach i naradach oddziaływała na wszystkich zbawiennie. Mijało roznamiętnienie, kiedy naczelny wódz spokojnie oceniał sytuację i wskazywał dalsze kierunki działania. Wobec burzliwych elementów polskich, które straciły kontenans po wyjściu spraw polskich w stan kryzysowy, generał znalazł się w sytuacji taktycznie lepszej niż poprzednio. Polski Londyn uczcił Święto 3 maja wspaniałą akademią w teatrze Kalisiem i nabożeństwem w katedrze Świętego Pawła, które zgromadziło ponad 3000 osób. Ale w parę dni później Iden jeszcze raz potwierdził, że z brytyjskiego punktu widzenia tzw. Tak linia Karzona lub linia zbliżona do niej stanowi najbardziej słuszne rozgraniczenie Związku Radzieckiego i Polski. Uprzejmy i gładki ambasador amerykański Bydl również wskazywał korzyści, jakie wynikną dla Polski z ułożenia się ze Związkiem Radzieckim. Arbitraż anglosaski wypadł pomyśli Rosjan. Konsekwencje tego były jasne. Stanowisko generała Sikorskiego wobec konfliktu wyrażone zostało w jego przemówieniu radiowym z 4 maja 1943 roku. Sikorski m.in. stwierdził, że główną zasadą polskiego rządu i narodu było i będzie zapewnienie przyjaznych stosunków ze Związkiem Radzieckim i dlatego muszą być możliwie szybko usunięte przegrody dzielące oba państwa. Zakończył oświadczeniem, że ustępstwa mają granice, poza które nikt w narodzie polskim nie wykroczy. Słowo ustępstwa było więc wyrzeczone. Przemówienie... Wyraźnie otwierało możliwości wznowienia stosunków na podstawie kompromisu. Generał Sikorski zajął postawę przyjazną i pojednawczą, stosując jednocześnie twardą taktykę. Różnił się tym zasadniczo od zwolenników generała Sosnkowskiego i generała Andersa, którzy przy pozorach giętkości taktycznej reprezentowali wobec Związku Radzieckiego postawę wrogą. Dnia 5 maja Stalin w liście osobistym do Timesa odpowiedział na postawione mu pytanie stwierdzeniem, że rząd radziecki pragnie powstania po wojnie silnej i niepodległej Polski, której stosunki ze Związkiem Radzieckim oparte byłyby na solidnym i dobrym współżyciu sąsiedzkim oraz na wzajemnym poszanowaniu lub też, jeśli Polacy tego pragną, na sojuszu i pomocy wzajemnej przeciw wspólnemu wrogowi Niemcom. W nawiązaniu do tego, generał Sikorski złożył dnia 6 maja oświadczenie, że rząd polski gotów jest odpowiedzieć pozytywnie na każdą inicjatywę radziecką, która będzie zgodna z interesami Polski, w myśl wspólnej polsko-radzieckiej deklaracji z dnia 4 grudnia 1941 i ostatniego jego przemówienia z 4 maja 1943 roku. Pozostawało wyjaśnić charakter ustępstw w dyskusjach wstępnych przy pośrednictwie Wielkiej Brytanii lub też bez tego pośrednictwa co obecnie bardziej odpowiadałoby Sikorskiemu. Wreszcie zaczęto głośno mówić o konieczności wyjazdu generała Sikorskiego na Środkowy Wschód. Polscy dziennikarze i publicyści w Londynie zażądali konferencji prasowej. Właściwym celem jej było zmiękczenie Sikorskiego wobec jego zamiarów co do armii Andersa. Zamiary te polegały na oparciu się o masy żołnierskie i dokonaniu koniecznych zmian w dowództwach. Zasięg tych zmian generał Sikorski uzależniał od wyników swojej wizji lokalnej. W szczególności interesowała go postawa byłych oficerów legionowych oraz stopień rozwielmożnienia się młodooficerskiego spisku któremu patronował generał Anders. Tymczasem mnożyły się głosy o konieczności wstrzymania generała Sikorskiego przed zamierzoną podróżą. Członkowie rządu także prosili premiera o zaniechanie podróży. Ale przynajmniej jeden z tych głosów rozległ się niespodziewanie ze strony angielskiej. Był to oczywiście głos najzupełniej prywatny, nieoficjalny i sprzeczny z tymi zachętami do podróży, jakie Sikorski otrzymywał od Anglików oficjalnie. Zdarzały mi się w Londynie przyjaźnie spontaniczne od pierwszego spotkania. W taki sposób zdobyłem sobie sympatię niemłodego już ex brygadiera który przychodził regularnie na obiady do pewnej restauracyjki na Victoria Street. Poznaliśmy się jeszcze w roku 1941. Za pierwszym razem, kiedy poprosiłem o pozwolenie zajęcia miejsca przy jego stoliku, zdziwił się, gdyż w podrzędnej jadlodajni każdy siadał tam, gdzie znalazło się wolne miejsce. W knajpce tej bywałem rzadko, raczej dla odpoczynku od towarzystwa rodaków, ale stopniowo zaczęliśmy się sobie wzajemnie klaniać, aż wreszcie odbyliśmy wspólny spacer. Starzec, wysoki i krzepki, okazał się dymisjonowanym generałem brygady na czas wojny znów zatrudnionym w War Office, Ministerstwie Wojny, w charakterze pracownika cywilnego w dziale szyfrów. Wyszło to na jaw oczywiście nie od razu, lecz w miarę jak i ja powierzałem temu poważnemu Anglikowi pewne swoje troski i obawy. Nie uprzedzałem go o moim wyjeździe do Związku Radzieckiego, ale dowiedział się o tym najwidoczniej ze swoich depesz. Po powrocie odnowiliśmy przyjaźń i znów odbyliśmy parę niedługich spacerów. Teraz, w maju 1943 roku, kiedy wcale o brygadierze nie myśląc, napotkałem go, stary żywo ruszył w moim kierunku i nie pozwalając mi dojść do słowa powiedział Od wczoraj chcę pana spotkać. Już miałem zamiar jakoś odszukać pana w waszym sztabie, ale tak lepiej. I natychmiast przystąpił do rzeczy. Chodziło mu o to, żebym bez zadawania jakichkolwiek pytań przyjął wyłącznie dla siebie jego ugruntowaną opinię. Opinia ta brzmiała W żadnym razie generał Sikorski nie powinien wyjeżdżać do wojsk polskich na wschód. Pomyślałem o szyfrach, z którymi miał do czynienia ten zacny jegomość o krystalicznej, żołnierskiej czystości serca. Czy sądzi pan, że powinienem tej podróży przeszkodzić? spytałem. Każdy uczciwy człowiek powinien zrobić w tym kierunku wszystko, co tylko jest w stanie zdziałać. Odrzekł i po chwili milczenia ostentacyjnie zmienił temat rozmowy. Cóż, kiedy generał Sikorski miał już dość rozmów na temat wyjazdu, a szef jego gabinetu ani myślał ułatwić mi jeszcze jednego spotkania. Molestowałem o to na próżno. Pułkownik Borkowski odrzekł – Jeszcze jedna perswazja o zaniechaniu podróży, co? Naczelny wódz ma już tego dosyć. Wobec tego, dowiedziawszy się o konkretnie planowanym odlocie, Odszukałem panią Zofię Leśniowską. Powiedziałem jej, że starałem się o widzenie z generałem Sikorskim. Chciałem go przekonać, mówiłem, że podróż należałoby rozpocząć w okresie późniejszym, po uprzednim wezwaniu do Londynu generała Andersa i po otrzymaniu od niego wyjaśnień.